Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o nazwie Kosadrze. Mówi dzisiaj dla Was Jakub Krzemiński, a także Norbert Mateusz-Marek. W dniu dzisiejszym witam Was serdecznie z gorącego Krakowa. Krakowa, który stał się miastem pełnym degeneracji, centrum polskich afer, miastem, w którym zaczęło się przyglądać, miastem, w którym zaczęło się przyglądać w ostatnim tygodniu cała Polska, a nawet wszyscy inni. A Cikami dlaczego nasz inni, inni również. Dlaczego tak się stało? Ponieważ doszło do niesłychanej rzeczy. Doszło do niesłychanej rzeczy, jak to mówi pan Jarosław Gomin podczas ostatniej konferencji prasowej na szefa ZIKIT-u został powołany pan Jan T. Pan Jan T? Kim jest pan Jan T? Pan Jan T, czyli pan Jan Pajster, jest człowiekiem. Jest człowiekiem. To jest niesamowite, tylko jakim jest człowiekiem? Jest człowiekiem, który został powołany na prezesa z polej miejskiej spółki, która operuje kilkunastomilionowym budżetem, właściwie kilkunastomilionowym, nawet może, prawdopodobnie większym. Jest to człowiek, który w przeszłości miał już dwa wyroki na swoim koncie. Człowiek, który ma 12... 12 Aktów oskarżenia w tym momencie jest oskarżany o mobbing, o korupcję, o niewypełnianie własnych obowiązków, za co już w przyszłości został skazany grzywną w wysokości 15 tysięcy złotych. Także jest to człowiek co najmniej nieodpowiedni. Odpowiedzialny, niesłuszny człowiek, który nie powinien się znaleźć na tak wysokim miejscu, w królewskim mieście, jakim jest? Kraków. Dokładnie. Jakubie, jak myślisz, czy słusznym jest powoływanie na tak, nazwijmy to prestiżowe stanowisko człowieka o tak skalanej opinii. Czy słuszne? Zależy z której strony patrzeć. Jeżeli mówimy o zatrudnieniu kumpla, który ma ciężką sytuację materialną, to tak. Jest to słuszne. Bo możemy mu pomóc. Jednakże w tej sytuacji... Pręż z Ale zatrudniamy go... na. No, z Ale zatrudniamy go... Pręż Zatrudniamy go, żeby kopał rowy. Pręż z nawet w kopaniu rowów. z nawet w kopaniu rowów. Ale w tej sytuacji, kiedy... Pręż Jest odpowiedzialną, to ta osoba jest odpowiedzialną za ważne... Rzeczy, które dzieją się w tym Krakowie. W To tak, w preersku No ja powiem może troszkę inaczej, nieważne, czy to byłoby sprzątanie rowów, e, właśnie kupanie rowów, czy to sprzątanie budynków, czy to jest to bycie e, prezesem jednej z większych miejskich spółek, czy jest to, załóżmy, jakaś funkcja w lokalnym radiu, na przykład, telewizji, to nie, stopień znajomości nie powinien być głównym kryterium. Zakładając oczywiście, że w tym przypadku tak było. Do tego jeszcze nie mamy do końca pewności. Teraz jeszcze Ceba się będzie przyglądało całemu, nazwijmy to konkursowi na, wywołanie, na wyłonienie nowego prezesa. I teraz pojawia się... Na wywołanie nowego prezesa, bo o tym nie powiedzieliśmy, że w dniu dzisiejszym, czyli 4 sierpnia, pan Jan Tajster został już odwołany. Tak. Czyli trzeba się przyjrzeć poprzedniemu procesowi i mamy nadzieję, że temu nowemu też, bo nie wiadomo, jak się tylko staremu przyjrzą, no to lipka, bo mogłoby zrobić ten sam proces co był wcześniej, czyli tak. wziąć innego znajomego. Człowieka o... Jak pan Taster podczas niedzielnej konferencji prasowej powiedział, że nie można mu zarzucić nieskalanej opinii, ale to nieprawda, bo to nie on decyduje, tylko ludzie decydują o tym, jaką on ma opinię. On, ma, on może się wydawać, że jest człowiekiem o nieskalanej opinii, człowiekiem przejrzystym, człowiekiem, który nie ma jakiejś, nie, nie jest związany z jakimiś dziwnymi rzeczami, ale to on, tylko ludzie w tym przypadku decydują, ponieważ testuje zmianowisko publiczne. To nie jego opinia, ale opinia, no, stety, niestety, ludzi o tym decyduje. No a jak słyszeliśmy podczas tej konferencji, jeden z krakowskich działaczy em, krzyknął do niego, że jest zerem moralnym. To już nie mi oceniać. No, oceni to historia i sam Bóg przede wszystkim. Co ważne, ta sprawa pokazuje nam, jak w, nie tylko w dużych miastach, ale ogólnie, dalej w Polsce jest dopuszczalny taki proceder zatrudnienia ludzi albo to po znajomości. No, tutaj nie osądzamy, bo jeszcze nie mamy pewności, czy tak było. To jest tylko hipoteza, sugestia, tak. No, I zatrudnienie ludzi, którzy nie mają kompetencji, bo jak już wiemy w przeszłości, pan Tajster wielokrotnie nie nie spełniał oczekiwań, które miał były przed nim postawione, nie spełniał swoich wymagań i nie dopełniał swoich obowiązków, za co został już w przyszłości skazany. Owszem, teraz wyrok już jest przede nim, dlatego został mógł zostać znowu powołany na to stanowisko, co nie zmienia faktu, że już w przeszłości pokazał, że nie warto. Dokładnie. I to nie tylko raz, bo ma dwa wyroki na swoim koncie. I tutaj trzeba zaznaczyć, że trzeba zastan zastanowić się w ogóle nad całym procederem, czy zatrudnienie takich Ludzi, którzy, no, według mnie się nie nadają na to stanowisko i nie ze względu na brak kompetencji, bo nie wnikam w kompetencji pana Tajstera, ale na przejrzystość jego działania owszem, ktoś może powiedzieć, że to, że w przeszłości kradł i tak dalej, w jakiś sposób może sugerować, że znowu, znowu będzie postępował w ten sposób, no to według mnie to nie jest jednoznaczna przesłanka, bo że tak w przeszłości robił, nie znaczy, że tak może robić dalej. Ja bym, czym posunął pokażę... się, ja bym się posunął mhm. trochę dalej, że według mnie osoba, która jest na takim stanowisku, tak czy siak w pewnym sensie będzie i tak kradła, bo do, do łapówkarstwa w Polsce inaczej. Bez łapówkarstwa w Polsce ciężko. Ja w ten sensie, ja odcinam się tej stanowiska Jakoba, niech nie, nie, ono będzie. Tak, bo to jest moje stanowisko w tej chwili. Jakuby. To już jest tak szeroko posunięte słabość w w Polsce, że jeżeli nie dasz koperty, to nic nie załatwisz. To jest moje zdanie. to co ty możesz. Czy, mówi, czy mówimy o sytuacji, że chcemy coś załatwić w zyskicie, czy nawet idąc do lekarza? No, to temat jest niewątpliwie dosyć, ciężki. Tutaj można nawiązać do tego, co się wydarzyło w niedzielę podczas konferencji prasowej przed Magistralą, tak? Magistralą, dobrze mówię. Magistral Urzędu Miasta w Krakowie. Nie, tyle ulicy grodzkiej. Między innymi Konrad Brykowicz z Koalicji Odnowy Rzeczpospolitej i Wolności i czyli z partii Korwin m, pokazał dwa atrybuty właśnie pana Majchowskiego i tego, jaki władzy mu towarzyszy, czyli z jednej strony cygara, która przypomina go jako Al Capone, takiego bossa dosłownie mafijnego, czyli jego nieodłączny symbol, bo cały czas pali całkiem ponoć drogie cygara, a z drugiej strony koperta, która m, m, może nie jest w sposób jawny, ale w mieście jest m, tak, taka opinia, że bez tej koperty nie da się nic właśnie załatwić, tak jak mówił już Jaku. Teraz trzeba gdzieś postawić tą granicę, trzeba... To by dojść do wniosków. Nie możemy tak zostawić ludzi, bo skoro znajomych nie wybieramy, to kogo powinniśmy wybierać? No bo, wiadomo, no, powinny decydować kompetencje, tak? Czy tak. ta osoba jest wykształ znaczy wykształcona, czy ma realne umiejętności w tym danym, na to dane stanowisko? Czy ma doświadczenie? No Kraków, jakby nie patrzeć, chyba nie jest małym miastem, jak na Polskę oczywiście. No tak. <śmiech> Mnie się wydaje, że jeżeli mówimy o y, samym przyjęciu kogoś do pracy, to powinniśmy popatrzeć na to, jaka jest jego sytuacja, czy on się będzie nadał, go znamy, Ale z drugiej strony, jeżeli ta osoba ma piasować stanowisko publiczne i od niego będzie zależało bardzo wiele dla całego miasta, i my wiemy, że ta osoba może się nie sprawdzić, to może lepiej popatrzeć w trochę obok na no, inne osoby, których może nie znamy. Ale... Mają większe kompetencje. No i teraz, jak jesteśmy już przy tej sytuacji, już pan Majchrowski po poprzednich doświadczeniach, doświadczeniach z przeszłości wiedział, jaki jest pan Tajster i teraz pojawia się pytanie. Czy możliwe jest to, że pan Tajster ma jakieś materiały na pana Majchrowskiego, jakieś kompromitujące na przykład teczki, nagrania, jakieś inne dziwne rzeczy, albo na jakichś ludzi, którzy są z jego środowiska? I kolejna rzecz, która tutaj się pojawia, które, pytanie, które powinno paść. Czy jest przypadkiem, że pan Tajster powołany w tym momencie, kiedy za rok w Krakowie będą Światowe Dni Młodzieży, czyli wielki plenerowy de facto de facto wydarzenie, które będzie towarzyszyło ogromny przepływ pieniędzy przez Kraków, nie? Trzeba się zastanowić, trzeba sprawdzić, trzeba zostawić. Ja tutaj nie, jednoznacznie nie chcę sugerować żadnego z tych rozwiąza żadnego roz rozwiązania, tylko pragnę was zostawić z tym, żebyście sobie to przemyśleli, żebyście zobaczyli, bo wydaje mi się, że to są sprawy, które są warte do zastanowienia się. Wracając jeszcze do tego tematu, jak według mnie, jeżeli osoba, która załóżmy jest, startuje w konkursie na dane stanowisko, to przede wszystkim rozstrzygające powinny być kompetencje. Dwa, jeżeli znamy taką osobę i wiemy, czego się po niej spodziewać, i to możemy się spodziewać czegoś dobrego, bądź czegoś złego. No to jest dodatkowa rzecz, dodatkowe światło, które rzuca na tą, pers dodatkowa perspektywa, z której możemy patrzeć na tą osobę. Tak jak jest z takiej historii, gdzie czwórka przyjaciół stoi wokół jednej ściany domu i każdy z nich de facto widzi jedną ze ścian tego domu, czyli widzi ten dom, ale nie widzi o całości. Chodzi o to, żeby z jak najszerszej perspektywy popatrzeć także na tą kandydaturę. Z jednej strony na umiejętności, kompetencje, z drugiej strony na wykształcenie, czyli też na wiedzę teoretyczną. na no a trzecia opinia tej osoby wśród mieszkańców, bo to mimo wszystko Trzeba powiedzieć, że jest to praca, którą ta osoba zawdzięcza ludziom i ma służyć ludziom. Ma cały czas sprawiać, aby w Krakowie to ludziom żyło się lepiej. Po to jest to stanowisko. Przynajmniej w teorii. A w praktyce, jak wychodzi? Kumoterstwo. Stop z kumoterstwem! Stop z kumoterstwem! Nawet przy kopaniu rowów, nawet przy kopaniu rowów. Dobrze, nie się w kopaniu rowów. Zdzwonię no do innego komplek, będę potrzebował rury wykopać. W Norbercie. Dobrze, dziękuję. Także mam głęboką, żywię głęboką nadzieję, że ta sprawa rzuci inne światło troszkę na Kraków. Światło, które będzie takim światłem sprawiedliwości, które pokaże te wszystkie mroczne interesy, które mogą się dziać. Nie mówię, że się dzieje, ale mogą się dziać w tym mieście i będziemy w stanie wprawdzie stanąć przed tym wszystkim będziemy w stanie zobaczyć jak to wygląda bo chodzi o to żeby to mieszkańcom żyło się lepiej i chodzi o to żebyśmy my jako ludzie którzy żyją w tym mieście mogli też zobaczyć prawdę, bo to, jakie pieniądze na przykład mogłyby zniknąć przy takiej imprezie, czy jak brak kompetencji takiego zarządcy mogłoby wpłynąć na nieumiejętne, no na właśnie na utratę tych pieniędzy, poprzez nieumiejętne zarządzanie, to są to ogromne koszta, no i wybór osoby, ludzi, której ludzie też nie chcą na to stanowisko, no... bo trzeba zaznaczyć tutaj, że od lewicy po prawicy, przez szerokrezwene centrum, wszystkie środowiska stanęły razem, Powiedział, że nie chcą pana Tajstera. Ktoś może powiedzieć, że to jest szantaż polityczny, ale nie chodzi o szantaż polityczny, chodzi o to, że ci ludzie właśnie, pomimo tak różnych skrajnych środowisk, mówią jednym głosem cały czas. Nie chcemy pana Tajstera ponieważ nie ufamy temu człowiekowi. A bez zaufania człowiek nie powinien piastować takiej funkcji. I dobrze, że został dzisiaj odwołany w mojej prywatnej opinii. Mnie się tak, też tak wydaje, tak samo w mojej pracy bardzo się cieszyli z tego powodu. Podsumowując jeszcze, z mojej perspektywy wygląda to w ten sposób. Biurokracja, jeżeli już musi być, to powinna być jak najprostsza. Administracja przede wszystkim biurokracja jak najmniej, ale administracja powinna być jak najbardziej przejrzysta. Ci ludzie powinni mieć jak, naj, jak najczystszą opinię. Wiadomo, nie da się każdemu dogodzić, tak? I chodzi o to, żeby to wszystko było ku służbie gdzieś tam ludziom, bo to dzięki ludziom te osoby mają tą pracę i oni o tym powinni pamiętać. Oni kryją się własnym czy partykularnych jakichś jednostek, interesów. Także mówił dzisiaj dla Was Norbert Marek, a także Jakub Księciuszki. do usłyszenia. Ksia.